E, przyjechał taki służący er, Erman Korej, się nazywa. Człowiek, który jest pastorem największego kościoła w Turcji. Ten kościół ma około 100 osób. On się śmiał, bo tak się i mówi: Jestem pastorem największego kościoła. Mówi, nie ma większego niż my. Mówi: Mamy około 100 osób, I tam na sali tam siedziało te wszyscy, w co chodzi? E, i, I on mówi: u nas mówi, Państwo, kto jesteście tam, kogoś zabijają, tam nożami porżują, coś tam na nie? Na mnie było już tyle zamachu, Mówi, że kiedyś wszedł człowiek z pistoletem, tak? Do, na nabożeństwo wszedł. Ja kiedyś chodziłem z do mnie, wiedziałem, że ma pistolet tutaj, i mówi do mnie tak. I przez płaszcz we mnie, i tak, wyjdź na zewnątrz, Trzeba mówić do mnie, mówi tak, jak wyjdziesz, to zginiesz. I on mi pierwsze pytanie, które zadałem Bogu, wewnątrz tak siebie, mówi, a czemu teraz mnie nie zbije? W ogóle mnie chodzi. Wiecie, to powiedział do źródła Nie da rady. Nie może strzelić. Jeżeli wyjdziesz poza, poza budynek, teraz on ci chce wyprowadzić, bo nie może cię tam strzelić. On tego nie może zrobić. Po prostu. Jeśli wyjdziesz, to ich Kiedyś jak w sali było w szczycie formy duchowej, kiedy Ulfek po prostu funkcjonował realnie w mocy Bożego Ducha i działał się tam potem, bo tam z karatynami nic się nie działo. Było namaszczenie tak silne, że nic nie mogli zrobić na miejscu. Po prostu. Tak samo, zupełnie na marginesie wam mówię, są takie miejsca, w których nigdy nie będziesz mu komuś pomóc, na przykład go uzdrowić albo uwolnić, żeby go nie wyprowadzić z tego miejsca. Jezus nam daje taki przykład, kiedy wyprowadza człowieka poza więźni. Na tą wsią taka zwierzchność terytorialna, że Jezus tam by nie uzdrowił tego człowieka. Rozumiesz, bo to musiał wyprowadzić za, dopiero z grodniu dymowi. Pewnych ludzi nigdy nie uzdrowisz, nie uwolnisz w w domach, gdzie są, rozumiesz, nie do rady tym Jest taka siła niedobziarstwa, jak Jezus do siebie wrócił, to jest napisane, że nie mógł, rozumiesz, dokonywać dzieł Bożych, tylko niektórych uzdrowił. Orginał mówi, że z małych rzeczy ich uzdrowił. Wiesz o co chodzi? To, to z wierzchności demonicznej bardzo dużo. Często jest tak, że trzeba człowieka gdzieś zabrać, żeby się nawrócił na przykład. Po prostu. się z nim wyjechać. Poza Jego miasto wyjedziesz, odda życie Jezusowi. U siebie by nie mówił. Ludzie, którzy coraz więcej służą, to wiedzą, panie, że umieją to rozpoznawać w duchu. Rozumiesz? Umieją to w duchu rozpoznawać. Ja w pewnych okolicznościach to się nigdy, nawet nigdzie nie udaje. Ktoś na przykład mówi, przyjedź do mnie, tam się pomógł do mnie. A ja mówię, nie, przyjedź Ty do mnie. Przyjdź do mnie do domu. Zrobimy to u mnie w domu. Uwolni cię u siebie w domu. Nie będę cię. Bo ja wiem, że ja tam pojadę i nam się nic nie wydaje. Rozumiesz co to chodzi? Ja będę tylko sfrustrowany i po prostu wrócę stamtąd i nic się nie wydarzy. Po prostu. Tak to działa. Bóg, wracamy do tematu. Bóg zabezpiecza rzeczy w tobie. Jesteś chroniony. Uczeń jest chroniony. Pamiętaj. Teraz ktoś, kto nie jest uczniem, w ogóle tego nie będzie rozumiał. Będzie mówił, dlaczego w tobie się pewne rzeczy nie dzieją. No on nie wie, że tobie się inne dzieje. Ty jesteś pod ostrzałem demonicznym, ty jesteś pod atakami demonicznymi, tak? Ale te ataki demoniczne, one jakby ślizgają się po tobie. Rozumiesz? Uderzają w ciebie, ale jakby ślizgały się po tobie. Ty odczujesz ich uderzenia, tak jakbyś był w kamizelce odpornej w kabinetu jest tak, że ktoś strzela w Ciebie, zła ten, Ci od uderzenia kuli. Rozumiesz? Ale nic się nie wydarzy. Po prostu. A ktoś mówi, a ja dostałem nie mam dziurę. No ja nie mam dziury. Jeśli gospodarza bez zębu, na twarzy, tym bardziej, jest Pierwsza rzecz, to Bóg mówi tak. Chcę, żebyś wiedział, że możesz w swoim życiu sięgnąć po wszystko, po co wyjaśnił nam w swoim życiu. Dlatego, Słowo Boże, mówi. Bogami jesteś. Jesteś uczeń. Uczeń. W ogóle tak naprawdę każdy chrześcijanin, każdy odrodzony z Bożego Ducha Człowieka w swoim duchu jest jak Bóg z wyjątkiem bóstwa. Ale ktoś, kto nie jest uczniem, nie wydobywa tego na zewnątrz. Czyli jego dusza w ogóle po to nie sięga i w ogóle tego nie doświadcza. Dlatego też religijni ludzie.. Zawsze będą przeciwstawiać się temu i mówić do Ciebie, że jesteś pyszny. A Ty będziesz mówił, nie jestem pyszny, no robię to, co jest i idę, idę po tą podstawę. A podstawa jest taka. Uczeń jest jakiemu mistrz. Twoim mistrzem jest Jezus, tak? Ja Ci mówię podstawy uczniostwa. Podstawą jest, że Ty masz prawo być jak Jezus. Mówię Ci prawo. Masz do tego prawo, używam z tego sformułowania, bo to nie jest to, że, ty do tego, że to jest wynikiem jakichś Twoich zasług ma być. Ty masz do tego prawo być jak Jezus. Masz prawo być jak Jezus. Ludzie, religia tak wykrzywia te rzeczy, religia stawia Jezusa i mówi tak, oto wzór, prawda? Oto jest wzór. Masz być jak On, mówi tak, a chrześcijanie się zwija jak kapusta. O Boże! Ale ja Ci mówię o czymś silnym. Ty masz PRAWO być jak Jezus. Czyli Bóg do Ciebie mówi tak. Ja chcę, byś był jak Jezus. Ja tego chcę dla Ciebie. To jest jakby dla mnie bardzo ważne. Nie oczekuję, że do tego dojdziesz o własnych siłach. Bo mówi, ja w ogóle nie oczekuję, że Ty teraz się będziesz spinał, aby być jak Jezus. Ja się w ogóle nie spinam, żeby być jak Jezus. Ja bym, ja bym się wykończył rozumiesz? Jakbym się wykończył, ja bym był pod... Ile ja byłem w potępieniu, jak, jak, jak, jak religia mnie to wykrzywiła. Jak ja się potępiałem, słuchajcie, że ja nie jestem jak nie. Ile mi brakuje? I o tym Jezusie czytają, nie, o tego mi brakuje, tego mi brakuje. Ja cały czas widziałem w sobie, braki. Był Jezus i ja się porównywałem do tego Jezusa. Ale kiedy przyszło objawienie, że ja jestem w moim duchu jak Jezus. Przyszło objawienie i powietrze ze mnie zeszło. Ja mówię, o, to się nie muszę starać, żeby być jak Bo ja jestem jak Jezus. Ja jestem jak Jezus. Oczywiście szybko szybciutko przyleciał z z zwiedzenia. Znaczy próbował mi załatwać, to już mu się nie udało, ale próbował mi załadować drugie zwiedzenie pod tytułem, no to dlaczego, prawda, no to dlaczego pewne rzeczy nie zdarzają się w Twoim życiu, a zdarzają się w życiu No, tylko, że ja już wiedziałem, prawda, że problem nie jest ze mną, bo ja to jestem duchem, tylko problem jest z moją duszą. Moja dusza to nie ja. A dla świata jest widziana tylko moja dusza i moje ciało w tym? Duch jest niewidzialny dla tego świata. Ludzie myślą, że my to dusza i ciało. Ludzie mówią: że o, taki że o, masz taki charakter. Guzik wiesz o moim charakterze. Nic nie wiesz o moim charakterze. Nie. mam charakter Jezusa jestem myślą Chrystusa. ja jestem duchem, jestem duchem jestem duchem a że jeszcze nie umiem tą duszą dokładnie zarządzać, bo właśnie się uczę jestem uczniem, bo się uczę duszą okej? Okay? się uczę mam już szósteczkę na koniec roku ja się nie martwię przez całe liceum, czy ja zdam maturę, czy nie da bo ja mam szósteczkę na koniec roku tak, zdamy tak zdam. Wystarczy, dobrać, wystarczy uczniowi, aby był jakiego mistrz, a sługa jak jego pan. Oto Boże powołanie. Oto Boże powołanie, i oto jest uczniostwo. Bycie jak mistrz, jak pan. z I was będą nazywać. Tych, którzy jesteście uczniami. To jest bardzo ważne, żebyśmy zobaczyli. Z jednej strony to tak. Od mojej strony, od mojej strony, z mojej perspektywy, tak? Ty masz wszystkie predyspozycje mojego Syna i jako uczeń masz się uczyć, transferować te rzeczy z ducha do duszy aby było to widoczne dla tego świata. Musisz to praktykować. Rozumiesz? Jak mam praktykować na przykład uzdrawianie chorych? No trzeba kurczę, chodzić i z chorych uzdrawiać. To no. jest bardzo proste. Co masz robić? Jak, jak, mam, jak mam teraz jak Jezus uzdrawiać chorych? No, no mam dla Ciebie taki pomysł, no po prostu iść kłać ręce na chorych, żeby pozdrawiać. No. Dlatego jest napisane łopatologicznie. Na rękę ręce na chorych kłaść będę. Trzeba praktykować. Jeżeli to jest w naszym duchu, tak, no to się nie ruszy. Inaczej niż jak to, że będę uzdrawiał chorych. No demony wypędzać będą. No jak będą wypędzać demony? W moim duchu jest cała moc do wypędzania demonów. Cała moc. Ale jako uczę ja teraz muszę zacząć robić. No to co? No to zacznij łaskawie mówić do tych demonów, żeby się wynosiły. No wyrzuć takiego demona. No wyrzuć no iść do człowieka i wyrzut demona. No jak ty się zaczniesz, jak zaczniesz wyrzucać demony, jak nie zaczniesz demonów wyrzucać? Na szkolenie pójdziesz? Jest tylko szkole. To takie szkolenia, szkole. Ale został uzdrowiony! Ty! No przecież tu jest napisane, że. Przysługa, że uczeń będzie tylko mi”. No to nie dziwne, że został uzdrowiony. To w ogóle nie jest dziwne. Jeżeli zas nie został uzdrowiony, rozumiesz? Jeżeli nie zaszła jakaś reakcja, to nie oznacza, że ty nie jesteś jak mistrz, tylko oznacza, że jesteś. Co ja tak stosuje. Kiedy Kurman mówiła, co ja mam zrobić z tymi, którzy nie wstają z nich, muszę z nimi tylko płaczę. Ja wykonuję swoją robotę. No co ja mam zrobić tu więcej? Powiedzmy. Wiem, że problem nie leży po stronie Boga. Rozumiesz? Tego człowieka właściwie nie znam, bo się dopiero on wyjechał na swoim busku, dopiero go zobaczyłem na Was, Ja nie wiem rzeczy bo popracuje z nim tydzień czasu na przykład, to zostanie uwolniony, zostanie z tego wózka, nie ma problemu. Czasami też tak trzeba. Czasami trzeba zająć się człowiekiem troszeczkę dłużej. Jeżeli Cię Bóg do tego prowadzi, ale nie, nie o tym teraz mowa. Mowa natomiast o tym, że e, jeżeli Ty zaczniesz wykonywać już te dzieła chrystusowe, i tą duszę będziesz coraz lepiej uczył i ona będzie uwalniała coraz więcej dzieł chrystusowych, to będziesz nazwany tak jak Jezus. I gwarantuję ci, że Jezusa więcej osób leżyło, niż mu wierzyło. A więc taka, taki jest cel naszego uczniostwa, czyli bycie jak nasz mistrz, to jest ten cel. W ogóle nie mamy mniejszego. Nie mamy być jak Benechim, nie mamy być jak ktoś tam jeszcze. To są w ogóle nie wzory dla nas. zobaczyć, to nie są wzory do tego, że być jak oni. To za mało, zawsze za mało. Zawsze za mało. Pastor Benny ma swoją służbę. Ktoś ma, ma swoją służbę. Ale to nie jest moja służba. Ja mam swoją. Bo, bo, bo, bo ja jestem uczniem. Ja się uczę w swojej służbie. Moim celem być jest jak Jezus w jego działaniach, w jego mentalności, w jego sile, w jego determinacji, w jego czystości duszy. Rozumiesz, co to Jako on. Ci zespół z Anastasy i śpiewają taką ładną chcę Chce tak jak on. Chce tak jak on. A druga rzecz jest, że przy tym jaki jest skutek? skutek jest taki, że będziesz nazwany tak jak Twój mistrz. A różnie też też mistrz. Po Czyli Ty zbierasz zarówno laury, jak i zbierasz przez Ciebie wszystkie pomyjek Laurie i połuje, pomyje. To jest że raz będziesz pachnieł pięknie. Rozumiesz, że chodzi o jakiś tam numer. Ciebie, innym, to razem będziesz szampą od ciebie Ale to nie ma znaczenia. I tak będziesz wonnością. Wonnością jesteśmy. Pachniemy. Ktoś się powołuje. Śmierć nie, pachnie. Pachnie. Tylko ty jeszcze nie rozumiesz, że to jest u życiu albo po śmierci. Zależy, jaki zapach położony. Raz po życiu, pachnie raz po śmierci, po śmierci. Chodzi o to, żebyśmy to zrozumieli. Jeśli Brzeczny Buber nazwane naszego pana, nas też będą tak nazywać. Musisz się z tym oswoić. Musisz się oswoić, jako uczeń będziesz osobą szykanowaną, będziesz osobą dojeżdżaną przez życie i będziesz osobą, której będą się przeciwstawiać, jawnie i yy, gdzieś, gdzieś nie jest. Przestań się tym martwić, nie pytaj w ogóle Boga dlaczego. Rozumiesz? Możesz zadawać inne pytania, Pod tytułem co mam teraz robić, tak jakiej broni użyć, o w ten sposób. I nie pytaj dlaczego. To jest normalne. Oddychasz, bo ty kłóca. Jeżeli przejawia się przez Ciebie ja, to Cię nazywają tak jak mnie nazywano <tryk> Będziesz miał przyjaciół, i przyjaciele będą nazywali Cię przyjacielem, a będziesz miał yy, nieprzyjaciół, którzy będą nazywali Cię prezydentem Boga. Rozumiesz? I tak dalej, i tak dalej. I będą się modlić tak zwanymi modlitwami, które przychwytuje diabeł. Będą się modlić. O, Panie! Niech ten człowiek się opamięta O, Panie! Ześlij na niego ducha pokuty Będę się tak o Ciebie młody, że swego życia demony będą przynosić wskutek tych młodych. Nie będziesz mógł pytał Boga, dlaczego? Tylko będziesz pytał, jakie broni mam włosze. Będziesz otwierał swoją wbrojonę. Będziesz mówił, panie, czy Co mam wziąć? Żeby się ochronić. Nie dziw się temu. Nie dziw się temu. Ja niektórych zachęcam do mnie. I mówię, więcej, więcej. I większy deficyt, tym większy było. Po prostu. Pan będzie zabezpieczał świadectwo. Panie. Będziesz torpedowany, będziesz ostrzelany, a świadectwo będzie zabezpieczone i ty będziesz zabezpieczony. Będziesz jak w Bogu Uczeń chodzi jak w Bogle. Jak po więzieniu chodziłem, głosiłem. Jak chodziłem po więzieniu, ja mówię, tak na jeden spacer wyszedłem w płocku. <śmiech> tak sobie wyszedłem i mówię. Jak dla nie jest. Taki taki co się robi. I nic mi nie musia, Mówię, ale w Jestem na spacerze, zgniła recendyła, mówię, ale ja jestem wolny. Jestem wolny w ogóle, taki wolny, często taki wolny, tylko nie w ogóle, Ewangelię na tym, w ogóle, wie, chodzimy, wiesz. Chodziłem, wiesz, będą rozmawiali, ze mi się do morderstwa przyznał w ogóle, wiecie w ogóle. Boże mu Chrystusa, ale płaczę w ogóle wiecie. Mówię, ale ja zabiłem człowieka, nikt tego nie wie. Ja mówię, ja też nie powiem czegoś. Nie, Wielęł nie żałujesz, tego żałuję. nie żałuję całego swojego życia. Nie chcesz wziąć w całej celek. Znaczy jak w bąblu jednym Bóg zabezpiecza świadectwo. A więc niech Cię obrzucają łotę, Co Cię obchodzi? Jesteś błotem odporny. Nie przychodź do Boga, bo tak jestem zraniony. Od płota się nie jest zraniony. Pamię mu. Jezusem w Tobie, jako uczeń, bo Cię bronami mogą rzucać, Rozumieć? Nic Ci nie będzie, tylko proszę Cię nie odbieraj tego jako zranienia. Bo jeżeli zaczniesz odbierać tego jako zranienia, to otworzysz diabłu drogę do tych zrani Ja w ogóle nic nie odbieram jako zranienia. Nic ja. co Ty? Ktoś tam mówi, A ty, tak jesteś, aki wody oszuście, teraz ostatnio co mi mówili, że, a tego jeszcze mnie nikt nie powiedział, ale, ale to powiedział, że ja mam złodziejskiego ducha. No, ja już mówię, już nie rozumiem, duchy, że wybrałam złodziejskiego ducha. Już no, mówię, tak w ty masz złodziejskiego ducha. No, Buśćkę taką wysłałem tego osobie. wie, też, czy to? Całą mnie to Już mówię, tego, takie to było dla mnie ciekawe, bo jeszcze nikt tak nie, nie wyładował. Uczeń zbiera obelgi jak znaczki. <grym wioski> jak znaczki pocztowe. To jest dla niego luzik. Tak Taki, nie taki. Bagata kiedyś przychodzi, mówi, "Uczeń od świmie na wyzywanie. <grym wioski> Dzieci, no to tam napisali, ty świnio. Ja mówię, pewno siostry w Chrystusie, czy Ze no, świata ludzie do tego Ważne jest to, że jesteś jak Chrystus. To jest ważne, że jesteś jak Chrystus. Jesteś jak Chrystus. To jest uczucie. Masz to w swojej i Bóg to zabezpieczył. Ostatnia ja rzecz, przez Rozwój działania. Rozwój Rodzów, nie wiem, co Mateusz zrobi. Właśnie idzie Jezus, jest szabat, a oni rwą głosy. Jezus jest wywozowany. Dlaczego rywali głosy? Byli głodni. Pierwsza podstawowa rzecz, że musi być ustarycznie głod. Jezus lubi głodnych ludzi swoich! Wprowadza ich Boża i mówi, jest! <śmiech> Panie szabat! Ja w się z szabatem! Ja jestem panem szabatu! Jest! Mówi! Uczniowie byli głodni. Ustawicznie pielęgnuj sobie głód Boga. Pielęgnuj sobie głód Boga w dzień i w nocy. Wiesz, kiedy będziesz jadł prawidłowo? Kiedy się nasycić no, kiedy będzie chłodny. Od pewnego czasu odżywiam się dobrze. Wpłynął na mnie w ten sposób mój przyjaciel Cezary. Jak chcecie, żeby ktoś wam spał na życie kulinarne, Cezary to zrobi perfekcyjnie, ale to jest święte i Boże co. Od, od czasu naszej rozmowy zacząłem jeść płatki. Jadronki, owsiane, zalewane w wodę. Płatki zalewane w wodę. Ja tak je. to jest bardzo dobre. To mi służy. Przestałem robić różne rzeczy. Nie pijam mleka i tak dalej. Tak jak mi to służy, czuję się bardzo dobrze i tak dalej, i tak dalej. Zauważyłem jedną ważną rzecz, kiedy zacząłem się przy przyglądać na dietę człowieka. Że, żeby jeść dobre rzeczy, muszę być głodny. Bo jak jem byle co, to jestem najedzony byle czym i wtedy nie jestem głodny dobrych rzeczy. Na przykład, jak jesteś głodny i zjesz hamburgera, rozumiesz? Albo na przykład zjesz kawał słoniny z chlebem, rozumiesz? Czy coś takiego, to ty się tak nasycisz tym czymś, co nie jest zdrowe ani dobre, że ty nie zjesz dobrego twarodu. Pra. Znaczenie od Biedronki mam o Po drugie stronie. Znaczenie się chłanem Biedronki. Ponieważ tam zazwyczaj robimy sobie. Cenimy sobie koło instytucje. Ale? Jest o dobrze i pożywca. Ale w czym jest sprawa? Rzecz jest w tym, że żeby być głodnym, nie można jeść byle czego. Uczeń nie je byle czego. Uczeń to nie jest osoba, która je byle co. Ludzie mówią, ja... Ja, ja, ja na niej, mówię tak, no ja jestem w tym kościele, i ja mówię, no i narzeka na kościół. Ja mówię, posłuchaj mnie, proszę cię, porównajcie Ja jestem prosty człowiek, mam 8 lat szkoły podstawowej, na roma tam siedzisz. Po co tam jesteś w tym kościele, mówię? Kiedy cię nie spotkam, to ty narzekasz na ten kościół, że pastor to, że pastor tam, to mówię, zabijaj trawki i zwijaj się z tego kościoła. iść tam im kup kwiata, proszę do w doniczce, żeby stał ukłoń się do pasa, powiedz, niech wam Bóg, Bóg, Bóg, i Sarze i dziękuję uprzejmie, nic tam. No, po co tam siedzisz? No po co ty tam siedzisz i narzekasz? Jakie tam zjedzenia, jakie tam inne rzeczy są? Po co ty się tam karmisz? Co ty tam jest? Po co te hamburgery zaznaczasz? Rano płatki, rozumiesz? Wieczorem twaróg, Przejdź na dietę, zacznij żyć, zacznij żyć. Przestań jeść, byle co to zaczniesz być głodny, dobry, grzeczny. Żeby być najeconym Bożych rzeczy, to trzeba być opustoszonym z byleczego. Rozumiesz? Nie możesz tym takiego pokarmu przyjmować, bo będziesz nasycony tym byle jakim pokarmem, będziesz wzdęty tym pokarmem i będziesz, no bo już mi się nie chce zjeść dobrego. Pewnie że ci nie chce zjeść dobrego. Muszę przestać żreć te złe rzeczy. Miałem takie zwiedzenie, żeby żreć wszystko. Ja myślałem, że ja będę taka maszyna, że ja wszystko zeżrę, wydalę co nie potrzeba, co potrzeba. I miałem takie, powiedzcie, jak jakie miałem zwiedzenie, Powiedzieć o takim wstępnym zwiedzeniu, które jest, mówię takie, pan to jakoś po Taka warownia jest w ludzkich miejscach. O, Boże kochany. To jest bardzo niebezpieczne. Pan to jakoś po Wiesz, to nie szkodzi, pan to jakoś poukłada. Wiesz, to ludzie... Ja tutaj jestem, tylko świąteczne, pan, po układa, jakby pan... co w ogóle Kwestia jest jedzenia lub nie jedzenia. Żeby być głodnym, rozumiesz? To musisz nie jeść tego, co jest szkodliwe dla ciebie. Ja nie jemu już dawno. Rzeczy, które są szkodliwe dla nas. Czasem jeszcze się skuszę. Jeszcze układ w tym. Uniny ostatnio wiadomo, problem. drugie jest słoniną. Jadę z tej kanapki, z słoniną, wieczorem. Obiecuję drugą. Drugi, jest Siedzę taki spółkię. Wiesz o co chodzi? Siedzę z niepotrzebnie twarun, więc ja nie wiem, czy ten twaróg jest dobry na wieczór, bo, bo pali mnie jeszcze tłuszczak leży, to jeszcze nie dojdzie dobre, to jeszcze pali tłuszczów i nie ziem twarogu, bo się nadrawałem słodiny na mną. Wiesz o co chodzi, taki pełny jestem. miałbym gdzie wsadzić. Wcześniej jak ocepchamy ten żołnierek, to by się tam zmieściło wszystko, tak? A teraz to już nie. Żeby być głodnym, trzeba nie jeść byle czego. Dokładnie tak samo jest w duchu. Nie jest byle czego. Jak upadniesz, to skutuj się. Ok? Napisz się duchowej międy. Wszystko wróci do a ciebie. I znowu duchowa dieta. Musisz dobrze jeść. Uczeń to osoba, która jest głodna. Zobacz, co robi Jezus. Jezus mówi. Oni sobie idą jest mówi, a chodźcie, chłopaki, przez pole przejdziemy. Przeszli przez pole i chłopaki sobie jedni. pełen żarniski. <śmiech> Jezus to był prowokator. Jezus to był taki prowokator, słuchajcie, to trzeba zobaczyć, jak je, ludzie mówią, że Jezus tam prowokował ustawicznie. Ale a przede wszystkim religii. To jest strasznie prowokator. A więc bądź głodny. Mateusz 12,2 A gdy to ujrzeli faryzeusze? O, do Niego, oto uczniowie Twoje czynią, czego nie wolno czynić szabat. Następną rzeczą, którą definię, która definiuje ucznia, to jest, że uczeń robi to, czego nie wolno robić.